Bic z tekstem tworzy jedność, tak tu wstrogi gęstość Ja dopiero się rozkręcam, tworzę tekst, tworzę przekaz w Szyderce złotem mieszam zasady, że święta Toczy się życie na osiedlach, nie graj na nerwach każdego gotów do poświęcenia, co dzień twardy mela Tutaj są ekipę rozkręcam, myślisz tak znasz, to chyba Ja dopiero się rozkręcam, wchodzę na biec się Tworzy mnie płuc ulicy, 4 Killer, razem ze mną ta brygada mam flow i moty zawartą wysaży Słuchaj ulicy bo dopiero się rozkręca Ja dopiero się rozkręcam Wieszam z piskiem na prak Dopiero się rozkręca Co zajaranych z tego miasta Chobaków z tego miasta Chobaków z tego miasta Ze Ja dopiero się rozkręcam wiedzą z piskiem na prak Dopiero się rozkręcam Co 4 zajaranych lat no, tak. miasta Chobaków z tego miasta Chobaków z tego miasta Ze dopiero się Rap, który na blokach gra, gra a bank, stawiam na jedną kartę. Jestem a bo mam całą taję, dopiero się rozkręcam. Słychać to z membran, terap to morderca. W rapie mam potencjał, masz to track, który brzmi z oczki stron. To yeah. ten co reprezentuje czternastki yeah. Ja yeah. dopiero się rozkręcam, dopiero rozwijam skrzydła, dopiero doliłem wypę. I na pewno tutaj wysta wielki MC artysta. Nie powiem ci to z bliska, ja to chłopak z wodkowieska, co po prostu lubi pić. tak gadać, kiedy nawet spadam, to opada tylko para w kurturku, kieł spada. Ja dopiero się rozkręcam, jestem z piskiem na plać. Dopiero się rozkręcam, starych zajączyń. No chupa tego go miasta, chupa kuszę go miasta, chupa kuszę go miasta. ja dopiero się rozkręcam, jestem z piskiem na plać. Dopiero się rozkręcam, starych zajączyń.